Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 listopada 2023 roku. Słuchacie właśnie 473 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymaz2. Witam i pozdrawiam z domku położonego w leśnej głuszy. Dokładnie tak będziemy dziś omawiać tzw. kino leśne, a konkretniej film Superposition z 2023 roku, Świeżynka. Reżyserką i współscenarzystką jest pochodząca z Danii Karoline Lingbeer. Drugim scenarzystą jest Michael Bach-Syrensen. Dla pani Linkby jest to debiut pełnometrażowy, zaś pan Syrensen pracował już przy kilku serialach i grach. Między innymi był jednym ze scenarzystów gier Hitman 2 i Hitman 3 i napisał także scenariusz do filmu Głowica. Cutterhead, który omawiałem dla was w 2018 roku w ramach relacji na żywo dzień po dniu, z festiwalu Splat Film Fest. Ten podcast nosi tytuł Splat Film Fest 4 na żywo, dzień 6 i znajdziecie go oczywiście na stronie konglomeratu podcastowego, na naszym YouTubie, Spotify'u i wszędzie indziej, gdzie tylko nasze podcasty są obecne. Teraz jednak przejdźmy do super Position. Ten film pojawił się w polskich kinach blisko miesiąc temu, 20 października 2023 roku. Dystrybutorem na Polskę jest Mayfly. Aktualnie on niestety nie jest dostępny, ale miejmy nadzieję, że trafi do streamingu, bo na pewno wyróżnia się na tle konkurencji. Myślę, że do części z was na pewno by trafił, więcej no zaraz wam na ten temat opowiem. Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do fabuły. Otóż małżeństwo z synem wyjeżdża z Kopenhagi do Szwecji i wynajmuje nowoczesny dom w środku lasu. Okolica zgodnie właśnie z zamiarem naszej rodziny jest opuszczona, a ta ucieczka od zgiełku Wielkiego Miasta do Leśnej Głuszy ma być sposobem na problemy dręczące naszą parę. Ona chce pokonać blokadę pisarską i skończyć pierwszą powieść. On zaś planuje nagrywać regularnie nietypowy podcast. Właśnie taką relację z tego ich pobytu w odosobnieniu przez jeden rok. Jest to podcast dla radia, w którym mężczyzna pracuje. Razem chcą też odnowić chemię w małżeństwie, gdyż przeżywają pewnego rodzaju kryzys. I... Niestety początkowo szczęśliwe te pierwsze chwile to tylko pozory. Małżeństwo szybko będzie musiało stawić czoła z jednej strony prawdzie o sobie samych, a z drugiej strony także stawić czoła pewnemu niewytłumaczalnemu zjawisku. Historia jak słyszycie, zaczyna się wręcz sielankowo. Bohaterowie przybywają na miejsce, poznają nowy dom, wykładają nam ekspozycje właśnie, gdzie, kim są, skąd są, co tutaj robią, jak się tutaj znaleźli i próbują cieszyć się tym nowym rozdziałem w swoim życiu. Są świadomi, że są uprzywilejowani i że normalni ludzie nie mogą sobie pozwolić na taki eksperyment. Wiecie, to jest takie rzucenie wszystkiego i wyjazd w przysłowiowe Bieszczady. Oni mogli to zrobić i teraz zamierzają wykorzystać tę szansę, by odnowić związek i trochę zmienić swoje życie. Niestety już pierwsze nagranie podcastu pokazuje, że istnieje pewna rysa na tym szkle, że ten ich związek no jest odległy od ideału, bo bohaterowie mają różne podejście do takich najbardziej najbardziej podstawowych spraw, jak na przykład do moralności, szczerości i kłamstwa. Nie są też najlepszymi rodzicami. Mają ze sobą dziecko, synka o imieniu Nemo. Zrzucają na siebie nawzajem opiekę nad tym synem i też inne obowiązki domowe. Każde trochę chce się zająć samym sobą, więc właśnie nie wspierają się nawzajem, a raczej skupiają się każde na sobie. Jednego dnia żona udaje się z synem do lasu, Słyszy tam cudze głosy i to nie ma sensu, bo w ogłoszeniu, z którego wynajęli to mieszkanie, ten domek, była mowa o tym, że w okolicy nie ma żadnych innych zabudowań, nie mieszka tam nikt poza nimi i nie ma tam także turystów. A jednak kogoś słyszy nasza kobieta, więc zdziwiona i zaniepokojona też tym faktem odchodzi na moment od dziecka, widzi kogoś w oddali, a gdy wraca, syna nie ma. Po krótkiej panice i poszukiwaniach dziecko się odnajduje, ale coś nie gra. I właśnie nie dzieje się to, o czym pewnie wszyscy myślicie, bo to nie jest film o podmieńcach, chowańcach i tego typu istotach. Syn nie został podmieniony. Co ciekawe, to syn twierdzi, że kobieta nie jest jego prawdziwą matką. A potem dzieją się dziwniejsze rzeczy i też nie idziemy w kierunku home invasion. Sytuacja eskaluje. Bohaterowie są świadkami powiedzmy właśnie pewnego dziwnego zjawiska, muszą podjąć pewne trudne decyzje i tak dochodzimy do trudnego w ocenie <grywa> finału, który mnie się osobiście podobał. Film jest nietypowy, bo prezentuje sytuacje, które zazwyczaj rozpatrywane są czysto teoretycznie, a tutaj zostały urzeczywistnione. I więcej na ten temat opowiem w strefie spoilerowej, bo właśnie nie mam o kim, <grywa> właśnie nie mam z kim o tym porozmawiać, bo nikt ze znajomych filmu nie widział, więc może ktoś z was... <grywa> skomentuję, tak, jeżeli jesteście po seansie. Chętnie chwilkę o tym filmie podyskutuję. Na pewno właśnie pozostając na razie w strefie bezspoilerowej, trzeba zaznaczyć, że jest to sens wymagający przez swoją kameralność i fakt, że większość tego filmu to jest dramat obyczajowy. Motyw nadprzyrodzony pojawia się, ale służy bardziej studium postaci niż na przykład straszeniu. Dlatego Omawiam ten film w Nekro. Trafiłem na niego jako fan horroru. Pierwszą recenzję tego filmu też widziałem na Bloody Disgusting na przykład. Więc trafiłem do niego właśnie tą ścieżką horrorową, ale ostatecznie podkreślam, to nie jest horror czysto gatunkowo, gatunkowo. To nie jest ostatecznie fino kino. Kino grozy, a bardziej dramat z elementami grozy i science fiction. Mamy tutaj trójkę aktorów, Leśną głuszę. Przez 30 minut poznajemy tych bohaterów, ich charaktery, te rysy na ich związku. Potem przez 30 minut sytuacja eskaluje, mamy troszkę więcej akcji. Akcja to może nie jest najlepsze słowo, no ale troszkę się dzieje. Jest troszkę więcej właśnie takiego dynamizmu, silnych emocji tu i teraz. Potem znowu uspokajamy tempo, które wybucha ostatecznie dopiero znowu w finale. I właśnie lwia część tej produkcji to jest po prostu dramat, tylko w świecie przedstawionym zostaje zaburzony porządek rzeczy. Dlatego właśnie można to interpretować troszkę jako science fiction, to zjawisko, z którym mam do czynienia, ale też można czytać to jako element horroru, bo zasady rządzące światem przedstawionym zostały zaburzone. Tak? Ten świat, który jest bliski naszemu rzeczywistemu, nagle zaczyna funkcjonować inaczej. Pęka zasłona rzeczywistości, bohaterowie są zdezorientowani, zagubieni, znajdują się w stanie zagrożenia. Nie wiemy, do czego to w końcu będzie prowadziło. Pojawia się też pewnego rodzaju figura potwora. W sumie motyw, który znamy, no, właśnie, głównie z horroru, nie z science fiction, nie z fantasy, tylko z horroru, ale jest to figura potwora ogrywana bardzo, bardzo nietypowo i właśnie niekonwencjonalnie. Strasznie podoba mi się reżyseria, podobają mi się reżyseria, zdjęcia i montaż, w sumie wszystkie trzy elementy, bo zaczynamy już od. Y takich naprawdę ciekawych wizualiów. Zaczynamy od ujęcia na odbijającą się w jeziorze okolicę i niebo. Mamy taką pełną symetrię. Potem jedziemy autem. Nasza rodzina właśnie przybywa do Szwecji, bo oni się wyprowadzają z tej Kopenhagi, przybywają do Szwecji na rok. I na pierwszym planie widzimy nie wnętrze pojazdu, a przednią szybę. I w tej szybie odbijają się mijane drzewa. Potem trafiamy na działkę i mamy między innymi takie ujęcie, właśnie pierwsze gdzie widzimy, że ten dom, w którym nasi bohaterowie zamieszkają, ma tylną ścianę i dach z jakiejś takiej, nie wiem, falistej blachy czy czegoś takiego. Ale po chwili widzimy przejście obok takiej całkowicie przeszklonej ściany. Bo boki to jest po prostu szkło od podłogi do sufitu i ona działa jak lustro, więc bohaterowie przechodząc, obok tego domku, odbijają się w nim, a gdy skręcają za róg, to jakby stapiają się ze swoim znikającym odbiciem i to wygląda naprawdę niesamowicie. To wygląda cudownie, to jest przepiękne ujęcie, a takiego grania odbiciami w tych szybach tego domu czy w wodzie pobliskiego jeziora jest tutaj więcej. Za kamerą stoi Sine Bruker i doskonale obrazuje zarówno przyrodę, ten las, jezioro, jak i wnętrze domu i to różne pomieszczenia tego domu. I to oczywiście nie jest, nie wiem, najpiękniejszy las, jaki w życiu widziałem w filmie. Ale to nie zmienia faktu, że to jest rzemiosło pierwszej klasy, najwyższej próby i nie mam mu nic do zarzucenia. Ten film naprawdę ogląda się z przyjemnością do tego, wiecie, to jest Skandynawia. Tak więc te leśne głusze no też się prezentują lepiej niż na przykład, mam wrażenie, w kinie amerykańskim chociażby. Oprawa audio dobrze współgra z obrazem w trakcie seansu, fajnie mi się to wszystko zespajało ale jednocześnie jest na tyle niecharakterystyczna, że nie została mi tutaj żadna muzyka żadna ścieżka dźwiękowa w pamięci więc wiele więcej o niej nie powiem za to słowo o aktorach tutaj trzeba zaznaczyć, że w głównych rolach zobaczymy Marie Bach Hansen jako żonę i Michela B. Filsgaard jako męża i sprawdzają się doskonale ich postacie są irytujące przez ten swój egoizm, to skupienie się na samych sobie, ale są w tym właśnie niezwykle prawdziwe, takie szczere, w taki... Um... Nie wiem, jak to pisać w taki fajny sposób, bo nie są złe w taki sposób komiksowy, tak? Nie są takimi, właśnie, nie wiem, egoistycznymi wilanami. Tylko są egoistyczni przez ten swój uprzywilejowany status, przez brak pewnych kompetencji społecznych i trochę też nierealistyczne podejście do życia. W drugiej połowie filmu zresztą aktorzy rozwijają skrzydła, mają więcej do zagrania i tam naprawdę błyszczą, tam są naprawdę świetni. I nie mogę powiedzieć dlaczego, bo to byłby spoiler, ale, ale no 10 na 10. Tak. To, co tam robią, wypada po prostu doskonale, co jest też zaletą reżyserii dobrej i tego, że ten scenariusz jest całkiem sensownie rozpisany. No i więcej na tym etapie powiedzieć nie mogę. Mogę tylko powtórzyć, że to nie jest czysty gatunkowo horror, a tym bardziej nie horror akcji. Sam w sumie nastawiałem się na trochę inne kino, ale nie odbiłem się, bo totalnie kupiła mnie po pierwsze atmosfera tajemnicy wokół tej chaty w lesie, bo nie wiemy właśnie do końca, co tam jest grane, tak, dlaczego słyszymy te głosy, kto tam w okolicy przebywa, czy w ogóle ktoś przebywa, nie? no bo to też może być jakaś wizja naszej bohaterki. Ta tajemnica mnie totalnie kupiła. Druga rzecz, drugi haczyk, na który się złapałem, to ten konflikt w związku, to wzajemne niedopasowanie żony i męża, bo mamy ten rodzinę tak? trzyosobową i to małżeństwo, które chce na nowo odnaleźć siebie w tym związku, ale jednocześnie czujemy do nich pewną niechęć, no bo widzimy, jak to się nie klei i, i to też właśnie dobrze gra, to, to budzi taki pewnego rodzaju dyskomfort, nie? no bo trochę im kibicujemy, trochę ich nie lubimy, tak staramy się znaleźć jakąś taką przestrzeń pomiędzy, jakiś taki nie wiem no, symetryzm może, i, i to, to generuje emocje, to sprawia, że ten sens, mimo tego, że to jest dosyć powolny film, no to on mi sprawiał frajdę i no nie siedziałem jak na szpilkach, ale cały czas czułem, właśnie nie, nie miałem ochoty zrobić przerwy, nie miałem ochoty wyjść czy coś takiego, tylko czułem się zaangażowany w oglądanie tego filmu. I właśnie osobiście w gruncie rzeczy bawiłem się bardzo dobrze, bawiłem się doskonale, a po seransie jeszcze zostałem z głową pełną pytań i przemyśleń, o czym opowiem więcej za małą strefę spoilerowej, więc ja osobiście ten film polecam. Jeżeli macie ochotę na dramat z elementami horroru, czy science fiction, na obyczaj o relacjach międzyludzkich w takim lekko nadnaturalnym sosie, no to koniecznie obejrzyjcie Superposition. Jako horror czy science fiction wypada słabo ten film, no bo zwyczajnie nie chce być taki czysty gatunkowo, tak on nie strasza, on też nie eksploruje tego zjawiska, które przedstawia, a przynajmniej tylko, właśnie eksploruje tylko na tyle, na ile to jest istotne dla fabuły, ale nie bawi się w jakiejś, wiecie, nie wiem, naukowe, magiczne, mitologiczne, inne, nie chcę powiedzieć za wiele, tak mambo jumbo. Jako taki właśnie nietypowy, surowy, kameralny dramat to jest prawie idealny. Tak? No, właśnie nie wiem, na ile mi zostanie w pamięci, ale tak na świeżo no to dla mnie to jest 9 na 10. W sensie nie wiem, co można mu zarzucić. To nie jest rewolucja, ale ma... Tak duże ilości świeżości, że to mnie w pełni zadowala. Tak? To, to nie musi być coś, co wywraca um, mój obraz kina do góry nogami. Tak, dla mnie to i tak jest bardzo świeże kino i takie motywy w literaturze, w kulturze się pojawiają, ale mam wrażenie, że rzadko, i dlatego właśnie doceniam to, że tutaj wystąpiły. I po prostu serdecznie polecam wszystkim, którzy czują się zaintrygowani jakkolwiek, a tych, którzy film już widzieli, albo też właśnie czują się niezdecydowani, yy, czy po prostu z ciekawości chcieliby się dowiedzieć więcej o fabule, no to zapraszam na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. UWAGA! SPOILER! Cześć. Z tej strony Szymas 1. Szymasa 2 już z nami nie ma. <laughs> o, już... Już za moment wyjaśnię, o co chodzi. Tytuł tego filmu nawiązuje oczywiście do superpozycji kwantowej, do kwantowego multi wszechświata, czy też, mówiąc prościej, do teorii światów równoległych. Filmowe małżeństwo trafia właśnie do równoległego wszechświata i trafia na swoje odpowiedniki z tej równoległej rzeczywistości. W tym alternatywnym świecie również są małżeństwem, i zmagają się z podobnymi problemami. Tutaj tym głównym problemem jest to, że mąż, laty, mąż przez laty zdradził żonę i żona mu tego nie wybaczyła i niby są razem, ale ona nie chce, żeby dochodziło między nimi do zbliżeń, no nie uprawiają razem seksu, nie ma między nimi jakiejś czułości i ona właśnie też... Cały czas jak gdyby chce go karać. On znowu robi z siebie ofiarę i nie przyjmuje do wiadomości tego, no, że zawinił, że właśnie dopuścił się tej zdrady, tylko tak stara się zwalić całą winę na żonę. Podkreśla, że właśnie zdradził ją, bo czuł się niezaspokojony, niekochany, coś tam. I wiecie, mamy takie odbijanie piłeczki. Właśnie taki straszny egoizm, egocentryzm, takie skupienie się na sobie, swoich emocjach i odrzucanie tego, że no, przy okazji krzywdzimy tę drugą osobę. I to dotyczy obu małżeństw, tego pierwszego i tego drugiego ze świata równoległego. Występują między nimi jednak też drobne różnice, no bo na przykład żona 1 chce dalej ciągnąć swój związek, mąż 2 jest wiecznie obrażony na brak czułości ze strony zrodzonej żony, no i właśnie to nie jest tak, że żona 1, żona 2, mąż 1, mąż 2 no to są idealne klony, tylko są te pewne różnice. Właśnie żona 1 chce dalej ciągnąć związek, żona 2 zdecydowała się na rozwód. Mąż 2 jest wiecznie obrażony na brak czułości zradzonej żony, ale jednocześnie poddał się, nie chce walczyć o ten związek. Mąż 1 natomiast też jest trochę obrażony, ale tak stara się w ogóle tego nie okazywać, nie mówić o tym i liczy na to, że jednak wszystko zakończy się dobrze. I w tym kontekście niezwykle ciekawie wypada ta wspomniana przeze mnie operatorka. Reżyseria operatorka, zdjęcia, montaż z pierwszej połowy filmu i to ogrywanie wszelkiego rodzaju odbić lustrzanych czy odwracania kamery wpatrzonej w jakiś środek symetrii, no bo to jest film o doppelgangerach de facto. Więc mamy film o doppelgangerach, który bawi się odbiciami. Proste, całkiem logiczne posunięcie, ale w sumie mam wrażenie, że wcale nie tak często stosowane i przez to bardzo efektywne ale i fabularnie wykorzystano ten motyw w sposób nietuzinkowy w pewnym momencie przykładowo żona 1 ogłusza żonę 2 i zajmuje jej miejsce wystarczy, że zamienią się ubraniami, no bo tak to, to są te same osoby nie w sensie te same ciała, te same twarze trochę inne fryzury, ale poza tym no, to, to są praktycznie klony, tak? sobowtóry do pelgangery więc żona 1 podszywa się pod żonę 2 i wchodzi w interakcję z mężem 2. Przeprowadza taką bardzo szczerą rozmowę z nim. Zauważa, jak gdyby zauważa co mężowi 2 nie pasuje w żonie 2. Zaczyna przyjmować ten punkt widzenia męża i zaczynają znajdywać wspólny język. Oryginalna żona zbliża się więc z alternatywną wersja, wersją męża i to jest niezwykle świeże poznawczo. Coś, co normalnie, to znaczy, i w życiu, i w tekstach kultury raczej pozostaje w sferze konceptu, czyli takie właśnie fantazjowanie o tym, że jakaś bliska osoba jest trochę inna, nie? że jest jakimś swoim wariantem. Że nie chodzi o wiecie, marzenie o właśnie totalnie nowym partnerze, tylko o tym, że właśnie na przykład nasza druga połówka, czy inna bliska osoba, że, że trochę się zmieni. Nie? No to tutaj to jest pokazane jako rzeczywistość, bo oni trafiają właśnie na. Sobowtóry, ale jednak troszkę zmodyfikowane. I to nie muszą być duże różnice, nie. Czasem już niewielka różnica trochę zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. I tutaj właśnie coś takiego widzimy jako rzeczywistość, nie jako koncept, nie jako fantazję, marzenie sen, tylko jako coś, co się dzieje i to jest niesamowite. Następnie film po tym właśnie zbliżeniu dosłownie ich przenosi, że do seksu chyba tutaj nie dochodzi, ale właśnie po tym film przywraca status quo, bo Mąż dwa odkrywa mistyfikację, uwalnia swoją prawdziwą żonę i w tym momencie, ja byłem zawiedziony, bo miałem wrażenie, że scenarzyści się trochę przestraszyli tego konceptu i właśnie, że filmowcy zmarnowali tutaj potencjał na eksplorowanie świeżych i jednocześnie bardzo delikatnych rejonów kina. No bo właśnie zastanówmy się też, czy sami nie marzymy czasem o czymś takim, nie? że ktoś z naszych bliskich jest trochę inny, że jest wariantem siebie, czy że my jesteśmy trochę inni? Nie. I druga rzecz, jak już to widzimy na ekranie, to zaczynamy się zastanawiać, czy na przykład takie zbliżenie, czy to psychiczne, emocjonalne, czy fizyczne, z mężem dwa, z klonem, sobowtórem, wariantem męża ze świata równoległego, czy na przykład takie zbliżenie to zdrada. No bo niby tak, ale z drugiej strony, gdyby się z nim przespało, to przespałaby się ze swoim mężem dalej, nie? Ze świata równoległego, ale czujecie, nie? Znowu, prosta rzecz, ale niezwykle ciekawa tak poznawczo, tak do zastanawiania się, do filozofowania, jak to w ogóle interpretować, jak to odbiegać jakie to ma konsekwencje w świecie przedstawionym, czy, czy w ogóle jako. Koncept, nie tak czysto teoretycznie, do czego to może doprowadzić, już można pójść dalej, nie zastanawiać się, co by było, gdyby byli razem, e, gdyby zaszła na przykład w ciąży z mężem dwa, <grym> kto jest wtedy też prawdziwym ojcem, e, i tak dalej. Zresztą do tego w sumie rozważanie jeszcze wrócę za moment. W każdym razie, moim zdaniem, to są potwornie ciekawe kwestie e, i właśnie takie. Myśli zalewały mnie w trakcie sensu i na szczęście film na moment stara się przewrócić to status quo, ale ostatecznie powraca do tej trochę zamiany postaci, do tego miksu, krzyżowania tych postaci. Przez moment pozwala wejść w interakcję żonie 1 i żonie 2 oraz osobno mężowi 1 i mężowi 2, co też jest bardzo ciekawe. Kobiety tutaj trochę szybciej odnajdują wspólny język, mężczyźni zaś zachowują się co najmniej dziwnie właśnie jak trochę jak no dziwacy od ludki, ale jednocześnie kupuję tę wizję. Tak podobało mi się to tutaj zróżnicowanie i nie odbieram tego jako jakiś, nie wiem, manifest tutaj dotyczący płci, tylko pasuje mi to też do charakterów tych, tych postaci. To gra fajnie, mamy te interakcje właśnie mąż 1 i 2 oraz żona 1 i 2, potem znowu całą czwórką jakoś tam się dogadują, to wojenny zostaje zakopany. Konfliktu już jako takiego nie ma, bo też osiem konfliktu było to, że ten syn znaleziony w świecie powiedzmy jeden okazuje się być synem ze świata dwa. Nie wiadomo, co się stało z tym oryginałem. Ale syn dwa jest teraz w świecie jeden i gdy nasza czwórka z tym synem się spotyka, no to małżeństwo dwa chce odebrać swoje dziecko, tak? Dlatego dochodzi do konfliktu. Tutaj już się trochę dogadują, tego konfliktu nie ma, no ale nadal widzimy dwa rozpadające się małżeństwa uwięzione w jakiejś rzeczywistości, w jakiejś pętli czasoprzestrzennej. Ciężko to jakoś tak prosto wyjaśnić. I wtedy zjawia się pies, a właściwie dwa psy i okazuje się, że pies naszej rodziny jest w stanie opuścić pętlę w momencie, gdy jego kopia nie żyje. No i to daje naszym bohaterom do myślenia, a tego martwego psa znajdują i potem świadkami tego przeniesienia się oryginalnego, no albo po prostu jednego z tych psów, tego żywego, przeniesienia się poza zapętle. są właśnie mąż 2 i żona 1. No i czym to się kończy? Pewnie już teraz się możecie domyślać, nawet jeżeli filmu nie widzieliście. Film wraca właśnie do sceny znalezienia wspólnego języka przez żonę 1 i męża dwa. Żona 1 zabija męża 1, a mąż 2 zabija żonę 2, Czyli zabijają tych partnerów, z którymi nie byli szczęśliwi. I nasze teraz już międzywymiarowe małżeństwo zabiera dziecko i ucieka z tego wymiaru. No i wiecie, no mind blow. Znaczy nie wiem na ile to wybrzmiewa, ale Kurczę, to jest dla mnie mega pasjonujące i też przy okazji potwornie mroczne, no bo widzimy rodzinę, w której małżonkowie zabili wariant swojego partnera. Czy w takim związku może istnieć w ogóle jakiekolwiek zaufanie? Skoro żona jeden mogła zabić męża jeden, to dlaczego nie miałaby kiedyś wykończyć męża dwa, czy, czy w ogóle tak robić innych strasznych rzeczy? Jasne, tutaj Mamy pewne specjalne warunki, no bo żona zrobiła to w białych rękawiczkach, w innym wymiarze, a więc bez dowodów. Nikt jej tego nie udowodni. W rzeczywistości byłoby to trudniejsze i pewnie by, się, by sobie na to nie pozwoliła. Nie dopuściłaby się te, takiego czynu, ale nadal. Jak jej ufać? No, mimo wszystko zabiła. Zabiła swojego partnera. No, w sensie nie byli ze sobą blisko, nie? no ale tak upraszczając rzeczywistość, no to jedną jednak z bliższych osób sobie wykończyła, może nie bez nudnięcia okiem, ale jednak. I to samo działa w drugą stronę. No jak zaufać temu mężowi dwa, który zabił żonę dwa. Ale nawet abstrahując od kwestii zaufania, tu jest więcej ciekawych rzeczy, No bo jak spojrzeć samemu sobie w lustro, jak żyć z czymś takim, jak poradzić sobie z taką traumą potem w rzeczywistości i jak wychowywać to dziecko. Jeszcze wychowywać je w sumie nie z matką, w sensie mąż dwa zabił prawdziwą matkę, tak żonę dwa tego dziecka, Nemo dwa, to może brzmi trochę skomplikowanie, ale mam nadzieję, że jakoś tam nadążacie. I teraz chce wychowywać to swoje dziecko z kobietą, która nie jest jego matką. No i dla tej żony jeden też, jakie to musi mieć znaczenie? Tak, że de facto będzie wychowywać dziecko, które nie jest jej dzieckiem, tylko jego wariantem urodzonym i wychowanym przez żonę dwa w innej rzeczywistości. No dla mnie to jest ciekawe i mroczne, ale to jeszcze nie wszystko. No bo właśnie mamy Nemo 1 i film nie wyjaśnił nam co się stało z Nemo 1, z tym synem oryginalnym, powiedzmy, gdzie podziewa się syn z, oryginalne, z oryginalnego wszechświata. Nie wyjaśnił nam tego, ale wiemy, że Nemo 1 nie żyje, no bo inaczej Nemo 2 nie mógłby się przemieszczać między naszymi tutaj wymiarami, nie mógłby opuścić pętli. I pada, znaczy pada sugestia, no w sensie, moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że Nemo 2 mógł zabić Nemo 1, że Syn drogi mógł wpaść na swoją kopię, swojego sobowtóra i go przypadkiem lub też świadomie zabić, no bo do zaginięcia chłopców doszło równolegle w obu wymiarach, a potem w świecie jeden pojawił się apatyczny Nemo 2 nad przepaścią. W pobliżu rzeki. Nie było z nim żadnego kontaktu, ale od razu rozpoznał, że żona 1 nie jest jego matką, i w miejscu jego odnalezienia odstała się rękawiczka Nemo 1. Jasne, Nemo 1 mógł też wpaść do rzeki sam na przykład i zginąć. Ale wydaje mi się, że doszło do, nie wiem, bratobójstwa, kopiobójstwa, do pelgangerbójstwa, no albo w wypadku, nie wiemy, w każdym razie zginęło dziecko i bohaterowie o tym wiedzą. Tak ci, którzy przeżyli i to dziecko też raczej o tym wie, bo mamy taką sugestię, taką sugestywną scenę. No fascynujące. I fascynujące jest też podejście do tego filmu jak do horroru, no bo kto tutaj jest figurą potwora? Oczywiście do Pleganga, nie? A nawet Kilkoro doppelgangerów. Przy czym przy pierwszym kontakcie obu małżeństw to sobowtóry z tej alternatywnej rzeczywistości dzierżą broń i wydają się być zagrożeniem. Jednak ostatecznie, kto jest tutaj źródłem zła? To żona jeden zabija swojego męża i niejako przekonuje męża dwa, by też pozbył się partnerki. To nie dopelganger, a oryginał jest źródłem przemocy, niemoralności i zła. Przy czym e, też... E, ja tutaj dla pewnego uproszczenia tak, nazywam pierwszą rodzinę, którą poznajemy, oryginałami, żoną jeden, mężem dwa, synem jeden, Nemo jeden, tak, ale przecież nie da się stwierdzić ostatecznie, która rzeczywistość, który świat jest bardziej prawdziwy, tak, który jest prawdziwszy, bardziej oryginalny. I twórcy zresztą też trochę z tym pogrywają, pogrywają sobie z widzami, także wizualnie, no bo już mamy... To, to pierwsze ujęcie, nie już od pierwszego ujęcia e, czuję, że twórcy z nami grają w kotka i myszkę, bo widzimy odbicie terenu z lasem i nieba w jeziorze i na górze jest odbicie, na dole jest oryginał, a potem obraz się odwraca. No bo jak to w superpozycji, tak, wszystkie ścieżki, wszystkie opcje, możliwości, światy, wszechświaty istnieją równolegle i Właśnie są po prostu różnymi drogami, niektóre są bardziej prawdopodobne, niektóre mniej, ale ciężko mówić o prawdziwości, de facto. I ja nie mam pojęcia, czy czujecie się zaciekawieni, kiedy tego słuchacie, ale sam w trakcie sensu miałem masę takich rozkmin, teraz też je mam zresztą, właśnie się nakręcam się troszkę w trakcie tego nagrania, i dlatego ja bardzo doceniam ten film i bardzo się cieszę, że go zobaczyłem. On jest powolny, jasne. On stawia na ten dramat ostatecznie, a nie na horror, więc pod tym kątem mógłbym być zawiedziony, tak? Ale nie jestem, bo dostałem inne, nietypowe, ciekawe kino i ono jest surowe i kameralne, ale tego nie czuć w tej warstwie audio wideo. W sensie on jest na tyle atrakcyjny wizualnie, że jest pewnego rodzaju właśnie też przeżyciem takim kinomaniaka, nie? W sensie on nie zaspokaja estetycznie też. Więc, gdy mówię surowy, to nie w znaczeniu, że ubogi, tak, że właśnie biedny, byle jaki, że budżetowy, w takim jakimś negatywnym kontekście. Nie, on naprawdę fajnie do mnie przemówił, zachłysnąłem się nim, jest dla mnie i efektywny, i efektowny. Więc jestem totalnie na tak cały czas i może się dać znać, do jakich przemyśleń was skłonił, jeżeli coś takiego zaszło. Jeżeli was znudził na przykład i się odbiliście, też może się dać znać, nie? No bo to też jest w sumie. Istotny feedback, bo to też pewnie nie jest film dla każdego i, i tyle, no, co tutaj dużo mówić. O gustach się nie dyskutuje, ale no, mnie się podobało i cieszę się, że właśnie Mayfly go w Polsce dystrybuuje. Dziękuję właśnie Mayfly za dystrybucję, wam dziękuję za uwagę, że byliście z nami, bo się z nami, z Szymasem 1 i Szymasem 2 w trakcie tego podcastu. I cóż, tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.